Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23. Łukasz Pastor. Dobry wieczór. Kontynuacja czy zmiana kursu? Jutro polityczny test nad Dunajem. Ruszają wybory parlamentarne na Węgrzech. Pierwsze dźwięki kampanii słychać również w Polsce. Machina rusza w Koalicji Obywatelskiej. Szczegóły za kilka minut. Sprawdzimy też, jakie są rezultaty rozmów pokojowych Teheran-Waszyngton w Islamabadzie. Już za chwilę relacja naszego korespondenta ze Stanów Zjednoczonych. Zapraszam na szczegóły. Sumę wydarzeń Polscy parlamentarzyści są już na miejscu. Budapeszt przygotowuje się do wyborów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Węgier. Już jutro okaże się, czy Viktor Orban będzie kontynuował swoje rządy, czy Budapeszt obierze nowy kierunek polityczny. Delegacja obserwatorów z Polski, w tym członków, członków misji OBWE, będzie uważnie przyglądać się pracy komisji wyborczych i oceni, czy cały proces przebiega zgodnie z demokratycznymi standardami. Tymczasem polscy politycy zwracają uwagę na specyfikę węgierskiej ordynacji wyborczej, która, jak podkreślają, znacząco różni się od polskich rozwiązań.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 około tydzień, bo tyle czasu potrzebują organy węgierskie, żeby dokładnie policzyć ilość mandatów w parlamencie węgierskim. Obserwator OBWE nie jest kimś w rodzaju męża zaufania. Jego rola polega na czymś innym. W pilnowaniu, żeby ten proces był procesem demokratycznym. Najbardziej co nas razi, zawsze w tych wyborach, to jest to, gdy państwo uczestniczy w kampanii wyborczej po stronie jednej partii politycznej i robi dużą kampanię, żeby utrzymać przy władzy tych, którzy rządzą aktualnie. To jest absolutnie Niedemokratyczna procedura i kompromitująca właściwie system wyborczy Tak komentowali polscy posłowie Te wybory elektryzują Węgry, elektryzują też całą Europę W Budapeszcie decydują się losy politycznego układu sił na kolejne lata Niezależne sondaże wskazują na możliwe zwycięstwo opozycyjnej partii TISA, kierowanej przez Petera Madziara. Jednak ośrodki rządowe wciąż dają lekką przewagę Fidesowi Wiktora Orbana. Stawka jest ogromna. Po 16 latach rządów obecnej władzy, Węgrzy mogą zdecydować się na polityczny przełom. Jak podkreśla premier Donald Tusk, cały świat patrzy dziś na Budapeszt. W tle pojawiają się także mocne oskarżenia o prorosyjskie sympatie rządu Orbana,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 Choć na Węgrzech formalnie nie obowiązuje cisza wyborcza, kampania wyraźnie wyhamowała, a polityczna gorączka na ulicach stolicy przycichła. Po tygodniach intensywnej rywalizacji i emocjonujących wieców nadszedł moment ciszy przed decyzją wyborców. Szczegóły od naszego wysłannika do Budapesztu Michała Makowskiego.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 Lider opozycji, Peter Modior przestrzega wyborców przed możliwymi fałszerstwami ze strony obozu rządzącego i namawia do pokonania, tu cytat, mafii Fidesu za pomocą karty do głosowania. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Niezależnie od tego, kto wygra, zwycięzca tych wyborów nie będzie miał łatwego startu. Nowy rząd na Węgrzech stanie przed poważnym wyzwaniem finansowym, a sytuacja budżetowa kraju może znacząco ograniczyć pole manewru dla jakichkolwiek reform.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 Decyzję, żeby ograniczyć na przykład deficyt budżetowy, żeby państwo funkcjonowało, żeby utrzymać zgodnie z zapowiedziami opozycji na przykład 13, 14 emeryturę. Tak mówił nam profesor Rajczyk z Instytutu Europy Środkowej. Więcej o jutrzejszych wyborach parlamentarnych na Węgrzech można przeczytać na Polskie Radio 24pl Tymczasem w Polsce już widać początek wyborczej mobilizacji. Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Sygnał dał premier Donald Tusk, który mówił o bezpieczeństwie i ostrzegał przed siłami chcącymi wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Podczas Rady Krajowej w Warszawie wybrano nowe władze ugrupowania. Funkcję sekretarza generalnego objął Marcin Kierwiński. Politycy podkreślają, że stawka nadchodzących wyborów będzie wyjątkowo wysoka, choć na razie unikają jednoznacznych deklaracji dotyczących ewentualnego wspólnego startu całej koalicji. Przed wyborami, gdy oczywiście to będzie ten czas podejmowania decyzji, jakie powinna być ta optymalna konfiguracja bloków wyborczych po stronie demokratycznej, aby te wybory w sposób jak najbardziej znaczący wygrać. Myślę, że mamy na to jeszcze chwilę czasu, ale pan premier Donatus bardzo jasno pokazał ten przykład węgierski, gdzie wszystkie partie zjednoczyły się, opozycyjne, zjednoczyły się, aby odsunąć od władzy prorosyjskiego Orbana. Skarbnikiem Koalicji Obywatelskiej został dawny skarbnik PO Jan Grabiec. Jako Koalicja Obywatelska do tych wyborów musimy się bardzo intensywnie przygotować. Stawka jest ogromna. Dzisiaj podejmujemy konkretne kroki. Ludzie, którzy będą zajmowali się przygotowaniem do wyborów dostaną hasło start. Nie chcę mówić o szczegółach, przepraszam za te ogólniki, ale tutaj potrzebna jest pewna taktyka i niedostarczanie naszym konkurentom informacji o tym, na czym te przygotowania będą polegać. Senator K.O. Grzegorz Schetyna zaznacza, że półtora roku do wyborów to nie jest tak dużo. Przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość już prowadzi kampanię, próbując odzyskać elektorat utracony na rzecz obu konfederacji. Ta kampania wyborcza będzie bardzo długa. To trochę nas przyzwyczaiła do tego kampania prezydencka, tak? że ona była bardzo długa, a ta będzie jeszcze dłuższa. Ciągle będziemy, jesteśmy w takim trybie wyborczym. Wierzę w to, że, że koalicjanci też będą robić to samo, także żeby być gotowymi. My musimy grać na kilku fortepianach. Dzisiaj jest ten czas, kiedy Koalicja Obywatelska wyznacza kierunek i, i, i stawia sprawę wyzwania. Mówił Grzegorz Schetyna. Spekulacje o możliwych politycznych układach już się pojawiają. Jednak, jak zapewnia minister rolnictwa, dialog to nie koalicja. Stefan Krajewski odniósł się w ten sposób do doniesień o ewentualnej współpracy PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością, zwłaszcza z frakcją Mateusza Morawieckiego. Więcej w relacji Dariusza Kuca z Polskiego Radia Kielce.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 W magazynie wracamy do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu ślubowania przez sześcioro nowych sędziów i ich pojawieniu się w siedzibie Trybunału, debata wokół legalności i przebiegu całej procedury tylko się zaostrzyła. Eksperci przypominają, że zgodnie z Konstytucją rząd, prezydent i Trybunał powinni współdziałać. Jednak w praktyce ta współpraca coraz częściej zamienia się w konflikt i wzajemne zarzuty. Kluczowym problemem są dziś dwie sprzeczne narracje prezentowane przez rząd i kancelarię prezydenta, które utrudniają wypracowanie wspólnego stanowiska i pogłębiają instytucjonalny chaos, mówi profesor Agnieszka Bieńka-Cała. To nawet powiedziałabym, że nie jest kwestia prawna, bo nie znajdziemy całej procedury wyraźnie kroków, które powinny być podejmowane wszystkie, bo to chyba nie chodzi o to w, w przepisach prawa. Natomiast problemem jest to, że nie ma zgody, tak? nie ma współdziałania. Według prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego nowo powołani sędziowie objąć swoich stanowisk ze względu na sposób złożenia ślubowania nie mogą. Kancelaria prezydenta podkreśla, że sprawa czworga sędziów jest nadal analizowana i nie oznacza odmowy odebrania od nich ślubowania. Suma wydarzeń, informacje ze świata. Zakończyła się runda bezpośrednich negocjacji na linii Teheran-Waszyngton w Islamabadzie. Do kolejnych rozmów ma dojść jeszcze w nocy lub jutro rano. Kontynuacji chcą władze Pakistanu. Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez Al-Jazeera, która powołuje się na źródła irańskie, wynika, że USA zgodziły się na odmrożenie irańskich aktywów. Łączymy się z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Witaj, Janku. Kłaniam się nisko. Al-Jazeera powołuje się na irańskie źródła, a powiedz, co wynika z doniesień medialnych w amerykańskich mediach i czy sam prezydent Trump skomentował przebieg tych rozmów. Mamy bardzo niewiele szczegółów, a te, które już tutaj do nas docierają, do Stanów Zjednoczonych z Islamabadu, podawane są raczej nieoficjalnie. W Islamabadzie to już jest po drugiej nad ranem czasu lokalnego, a z rozmów prowadzonych właśnie w Pakistanie przez negocjatorów tutaj USA i Iranu nie napłynęły jeszcze tak naprawdę żadne oficjalne oświadczenia ani komunikaty dla prasy. Nieliczne informacje, które wyciekły ze strony irańskiej, Wskazują też na pewne kwestie sporne. I tutaj w Stanach Zjednoczonych, jakiekolwiek przecieki właśnie pojawiają się bardziej ze strony irańskiej, ale też podkreślamy, one nie są oficjalnie potwierdzone. Źródła bliskie irańskiemu zespołowi negocjacyjnemu przekazały na przykład stacji CNN, że Stany Zjednoczone wysunęły niedopuszczalne żądania w kwestii ciśniny Ormus oraz kilku innych zagadnień. Ton doniesień irańskich mediów jest zbliżony. Półoficjalna agencja informacyjna Mechl że Stany Zjednoczone postawiły swoim irańskim rozmówcom nadmierne żądania, z kolei Państwowa Agencja Irańska IP rozpowszechnia przekaz, zgodnie z którym Stany Zjednoczone przyjmują w tej rundzie rozmów nadgorliwe podejście. Według irańskiej półoficjalnej tutaj informacyjnej agencji TESIM, zespoły negocjacyjne Stanów Zjednoczonych i Iranu rozpoczęły w Izababadzie nową rundę trójstronnych rozmów, w których rolę mediatorów pełnią przedstawiciele Pakistanu. Mówimy o tym, co było kilka godzin temu. No i to są tak naprawdę jedyne informacje, które do nas dopłynęły. Nie ma żadnych oficjalnych szczegółowych, przynajmniej na tę chwilę informacji na ten temat. Pytamy tutaj również jak Donald Trump. No to Donald Trump dzisiaj komentował raczej to, co dzieje się w Ciesinę Ormus. Strona irańska nie potwierdziła tutaj tych doniesień, ale Donald Trump poinformował w poście opublikowanym w serwisie Trusosia, że Stany Zjednoczone rozpoczynają proces czyszczania ciśniny Ormus, czyniąc tym samym przysługę krajom na całym świecie. Dowództwo tutaj Pentagonu potwierdziło, pisząc na portalu X, nasze okręty przepłynęły przez ciśniny Ormus i podjęły działania w Zatoce Arabskiej w ramach szerszej misji, której celem jest zapewnienie, by ciśnina była całkowicie wolna od min morskich, wcześniej podłożonych przez irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Ale z kolei, tak jak mówimy w przypadku tutaj tych doniesień, które są związane z cieśniną Ormus i sytuacją tam panującą, no to informacje amerykańskie wykluczają się z tymi doniesieniami z Iranu. Iran z kolei zaprzeczył tutaj tym doniesieniom, a stacja CNN poinformowała, że od zawarcia zawieszenia broni, przypomnę Państwu, że my czasem operując w tym polskim, to było w nocy z wtorku na środę, to przez Ciesiną Ormus przepłynęło jedynie około 30 statków. Wiemy na tą chwilę to, że nie mamy żadnych oficjalnych informacji, nie ma jeszcze komunikatów do prasy i że wszystko wskazuje na to, że w niedzielę rozmowy irańsko-amerykańskie, oczywiście przy tej głównej stronie negocjacyjnej, czyli tutaj władcy Pakistanu, mają być dalej prowadzone. Czekamy zatem na, na rezultaty tych rozmów o negocjacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem zza oceanu. Jan Pachlowski, dziękujemy. Z kolei premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael będzie kontynuował walkę z Iranem i Hezbollahem. W całym Izraelu trwały dziś protesty przeciwko wojnie. Ukraińskie siły zbrojne udokumentowały 469 naruszeń wielkanocnego zawieszenia broni. Sztab generalny twierdzi, że Rosjanie nie wstrzymali ataków na ukraińskie pozycje. O 15.00 zaczęło się zapowiadane przez Kreml zawieszenie broni na Ukrainie. Ma ono obowiązywać do jutra. Związane jest z prawosławną Wielkanocą. Rosyjskie ataki nie ustały, a Ukraińcy nie wierzą w pokojowe intencje Rosji. O zawieszeniu broni rozmawiał z nimi Paweł Buszko.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 Stronę pokoju Taką propozycję Ukraina przekazała Rosjanom. Z Urzhorodu Paweł Buszko, Polskie Radio. Równolegle docierają niepokojące sygnały z Zatoki Fińskiej. W rejonie estońskiej wyspy Vajndlo kotwiczy ponad 30 tankowców, z czego około połowa to jednostki objęte sankcjami, zaliczane do tzw. rosyjskiej floty cieni. To kolejny sygnał narastających napięć wokół szlaku transportu surowców w rejonie Morza Bałtyckiego. Obecność tak dużej liczby jednostek budzi pytania o ich faktyczne przeznaczenie oraz sposób omijania międzynarodowych restrykcji. Kamil Zalewski. Jak mówi dowódca estońskiej marynarki wojennej komandor Iwo Vark, część statków przebywa w tym rejonie już od kilkunastu dni. Znajduje się tam wiele jednostek objętych sankcjami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych. Należą one do tak zwanej floty cieni. Są to stare i wysłużone jednostki pływające pod różnymi banderami wykorzystywane przez Rosję do transportowania ropy, by uniknąć sankcji. Nagromadzenie statków w pobliżu Estonii ma związek z atakami, które Ukraina przeprowadziła niedawno na rosyjskie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 Choć misja Artemis 2 już za nami, program powrotu człowieka na Księżyc nabiera tempa. W planach są kolejne etapy, a kulminacją ma być misja Artemis 4. Według założeń może ona ponownie sprowadzić ludzi na powierzchnię naturalnego satelity Ziemi w 2028 roku. Byłby to historyczny moment, bo ostatni załogowy lot na Księżyc odbył się pod koniec 1972 roku, czyli ponad pół wieku temu. Choć wizja powrotu człowieka na Księżyc nabiera coraz wyraźniejszych kształtów, to program wciąż pozostaje projektem na daleką przyszłość. Eksperci podkreślają, że wydobycie i transport księżycowych surowców na Ziemię mogłyby być możliwe dopiero po stworzeniu stałej bazy na powierzchni Srebrnego Globu. NASA zakłada, że taka infrastruktura mogłaby powstać jeszcze przed końcem tej dekady. Rywalizacja o Księżyc już się jednak zaostrza. Rosja i Chiny również planują swoje księżycowe przedsięwzięcia – do 2035 roku chcą stworzyć tam podstawowy model wspólnej stacji badawczej. Kosmiczny wyścig wchodzi więc w nową fazę. Może ona zdefiniować przyszłość eksploracji poza Ziemią. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. W magazynie pozostałe tematy krajowe. Tragiczny wypadek w Lublinie ponownie stawia pytanie o bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Na ulicy Sekutowicza doszło do zdarzenia, w którym 26-letnia kobieta w wyniku gwałtownego hamowania straciła równowagę. Przewróciła się i uderzyła głową o kostkę brukową. Jej życia nie udało się uratować. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja. Jak informuje nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, funkcjonariusze badają dokładny przebieg wypadku i jego przyczyny.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 Wiadomo, że kobieta nie miała kasku. Coraz poważniejszy problem w Bieszczadach. Niedźwiedzie ponownie pojawiają się wśród zabudowań, a mieszkańcy gminy Solina mówią o zjawisku, które już staje się codziennością. W ostatnich dniach monitoring zarejestrował niedźwiedzicę z młodymi poruszającą się po prywatnej posesji w Wołkowyi w przysiłku Holice. Sytuacja budzi coraz większy niepokój lokalnych władz. Wójt gminy Adam Piątkowski podkreśla, że problem osiągnął poziom krytyczny, a dotychczas stosowane metody odstraszania drapieżników nie przynoszą oczekiwanych efektów. To rodzi pytania o bezpieczeństwo mieszkańców całego regionu.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 Coraz częstsze spotkania z dziką zwierzyną to nie tylko problem bieszczat, lecz także realne zagrożenie na drogach w całym kraju. Policja ostrzega, że wraz z nadejściem wiosny zwierzęta stają się bardziej aktywne i częściej przemieszczają się w pobliżu tras komunikacyjnych, szczególnie na odcinkach prowadzących przez lasy. Funkcjonariusze apelują do kierowców o szczególną ostrożność i przypominają, że zderzenie z dzikiem czy sarną może mieć bardzo poważne konsekwencje.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 Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy to spędzają czas na żerowaniu. Należy szczególnie uważnie obserwować pobocza. Jeśli zauważymy przebiegające przez drogę zwierzę, zwolnijmy i jedźmy ostrożnie, apelują o to policjanci. Na pokład wchodzi młodość, a wraz z nią wiatr, który nie zna trybu postoju. Dar Młodzieży, dumna fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego szykuje się do wielkiego rejsu przez Atlantyk. Już w czwartek żaglowiec wyruszy do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości USA. Ale zanim statek przetnie bezkres wód, na jego pokład wchodzą pierwsi kadeci, młodzi ludzie, dla których to nie tylko podróż, lecz przede wszystkim początek marynarskiej opowieści. W pierwszym etapie popłynął do kadyksu.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 Dodaje Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego Uniwersytetu Morskiego. Dar młodzieży w Nowym Jorku pojawi się na początku lipca, by wziąć udział w wielkiej paradzie żaglowców zaplanowanej na 4 lipca w amerykańskie Święto Niepodległości. Obok polskiej fregaty przepłynie około 30 jednostek z 50 krajów świata. To prawdziwy morski tłum, w którym każdy maszt ma coś do opowiedzenia. Załodze życzymy spokojnej wody i pomyślnego wiatru. My pozostajemy na lądzie. Ja wracam do Państwa z najważniejszymi informacjami punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia. To była suma wydarzeń. 23 minuty po godzinie 23. Wieczór w Polskim Radiu 24 ja zapraszam Państwa na jutrzejszy wieczór, tuż po godzinie 22.00 w Polskim Radiu 24 rozpoczynamy węgierski wieczór, w którym przyglądać się będziemy wyborom nad Balatonem. Węgrzy nie mają u siebie exit poll, ale z racji dużej liczby jednomandatowych okręgów wyborczych, pierwsze oficjalne wyniki zaczną spływać już po godzinie 21.00. Zaproszenie do naszego studia przyjęli znakomici goście, specjaliści, hungaryści, Komentatorzy polityczni. Będziemy się też łączyć z naszymi wysłannikami na Węgry. Godzina 22, węgierski wieczór w Polskim Radiu 24. A na dzisiaj już kończymy. Audycje przygotowały Kamila Kuzar, Janna Pałdyna. Zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Paweł Chodyna. A ja Paweł Wojewódka dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.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 To naprawdę nie jest łatwe. W sensie takim, żeby właśnie usiąść i chociaż 5 minut nie brać telefonu do ręki. Tak, bo zaraz FOMO się pojawia, Aaaa. że ominął mnie trzy powiadomienia na Facebooku. No właśnie. Usiąść chociaż na te 5-10 minut i nie sięgać po telefon, posłuchać, popatrzeć, przyklęknąć, dotknąć, powąchać, zamknąć oczy na chwilę, poczuć. To naprawdę pierwszy raz być może poczujecie nawet lęk, być może poczujecie się nieswojo i to jest ok.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 sobie z poszukiwaniem jedzenia, są duże rasy, jest bardzo dużo psów w typie ras myśliwskich, wyżły, setery, korsiaki, czyli kanekorso, wielkie, niebezpieczne psy, które chodzą, tam są kangale, wilczury, takie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 Mamy klimat. Powtórka programu. Turbo historia. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naszym gościem jest Kamil Kartasiński. Dzień dobry. Dzień dobry.